Gdzie znajdziemy nowy dom? <śmiech> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość? Sama zobacz w internecie. Posiadlosc.com. Mój dom, w którym piszę o mój dom. W którym kocha mnie raz, czy to znasz? Tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę was, mój dom. Że nie raz, czy to znasz? Tak ty to znasz. Mój dom, który widziałam, tak. mój dom, który kochałem, czy to znasz. Mój dom, moje szczęście, oczy jak to jest. Inspiruje nas życie. Posiadłość.com Z miłości do nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Obniżenie ulgi z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego w ramach planu GOP. Reforma podmiotów sponsorowanych przez rząd to ostatni element układanki. Jeszcze zanim rozszalały się huragany i pożary w Kalifornii, już brakowało pracowników budowlanych w całym kraju. Jednak teraz, zdaniem ekspertów, sytuacja jest krytyczna. Tysiące domów wymagają naprawy i odbudowy. Nella Richardson, główna ekonomistka Redfin, powiedziała CNBC, że wpływ niedoboru siły roboczej będzie odczuwalny wszędzie. W samym tylko Houston liczba domów zniszczonych przez huragan Harvey przekracza całkowitą liczbę pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, szacowaną dla miasta w 2017 roku. Według rządu sprzedaży nowych domów we wrześniu wzrosły osiągając najwyższy poziom od prawie 10 lat. Sprzedaże nowych domów jednorodzinnych osiągnęły we wrześniu sezonowo dostosowane temporoczne na poziomie 667 tysięcy, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu do skorygowanej liczby osiągniętej w sierpniu i o 17% od września ubiegłego roku. Średnia cena sprzedaży nowego domu sprzedanego we wrześniu wynosiła 319 700 dolarów, a ogólna średnia cena sprzedaży wynosiła 385 200 dolarów. Departament Handlu poinformował wcześniej, że we wrześniu liczba nowych domów spadła o 4,7%. Jednak liczba ukończonych budów domów jednorodzinnych wykazała dwucyfrowy wzrost. Z kolei w tym samym miesiącu zmalała liczba nowych budów do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1 130 000 jednostek, co stanowi spadek w porównaniu do 1 180 000 w sierpniu. Czy plan republikańskiej reformy podatkowej to zakamuflowany sposób eliminacji ulgi z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego? Lora Cusisto, reporterka z The Wall Street Journal, napisała, że plan partii republikańskiej może sprawić, iż ulga ta stanie się niemal nieistotna dla wielu amerykańskich właścicieli domów. Jej zdaniem plan koncentruje się na propozycji podwojenia ulgi standardowej, w cudzysłowie. W jednym z podcastów gazety Lora Cusisto stwierdziła, że większa walka będzie się prawdopodobnie toczyć o propozycję partii republikańskiej rezygnacji z ulgi z tytułu podatków stanowych i lokalnych. Zdaniem założyciela i dyrektora generalnego Pershing Square Capital Management po kryzysie finansowym sprzed 10 lat pozostała już tylko jedna niedokończona sprawa. Naprawa Freddie Mac i Fannie Mae. Jak powiedział Yahoo Finance, dużym problemem dla obu tych podmiotów jest teraz fakt, że ich zobowiązania wynoszą 5 bilionów dolarów i nie mają one kapitału. Jednak jest on nadal optymistą. Mówi, że wszystkie warunki niezbędne do rozwiązania problemu Fannie Mae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 Uwaga właściciele domów w Chicago i na przedmieściach. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Nie czekaj. Żyj lepiej już dzisiaj. Nieruchomości. Czy sprzedajesz, czy kupujesz? Jeden tylko adres potrzebujesz. Posiadłość.com Biega, krzyczy, wściekła żona. Zaraz tu na miejscu skonam. Mam mieszkanie, chcę mieć dom. Tu pomoże tylko Tom. Gdzie znaleźć adres? Jest w internecie. Najlepsza strona na całym świecie. Posiadłość.com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 Muzyka pomaga również sfinalizować transakcje. Byt Moneta podbija amerykański rynek nieruchomości. Jak wynika z analizy danych Biura do spraw Ewidencji Ludności przeprowadzonej przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, 6 na 10 nowych domów wybudowanych w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych podlegało wspólnocie mieszkaniowej. Co więcej, udział ten rośnie. W 2009 roku wynosił on poniżej 48%. Jednak według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów od 2011 roku ponad połowa wszystkich domów została wybudowana w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Tylko słowa, ale również muzyka pomaga sprzedać dom. Realtor.com donosi, iż niektórzy pośrednicy uważają, że łagodna muzyka w tle pomaga nakłonić potencjalnego nabywcę do zakupu podczas dnia otwartego lub pokazu domu. Jednak serwis ten ostrzega, że wybór muzyki jest kluczowy. Nie może być ona zbyt głośna lub rozpraszająca, ani też zbyt spokojna. Zdaniem pośredników najlepiej sprawdza się instrumentalny jazz. Bitmoneta, kryptowaluta i system płatności cyfrowych trafiły właśnie na rynek realnościowy. Transakcje są typu peer-to-peer, bezpośrednika, a Bitmoneta ma kurs wymiany, podobnie jak inne waluty. Pośrednik Jay Cooper z Cooper Sodeby International przeprowadził niedawno pierwszą sprzedaż domu jednorodzinnego w Teksasie z udziałem bitmonety. Jak powiedział CNBC, po prostu trzeba było znaleźć sposób na przeliczanie bitmonety na dolary. Jay Cooper przyznał, że nie wiedział wcześniej, jak przeprowadzić transakcję z kryptowalutą. Stwierdził on jednak, że był podekscytowany możliwością rozwiązania tej zagadki.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 847 647 4000 Internet. Posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Huragany nie będą miały długofalowego, negatywnego wpływu na ceny domów. Trudności z pozyskaniem kredytu hipotecznego w drugim kwartale. Problemy Baby Boomers'ów ze sprzedażą Mac Rezydencji. Według najnowszego raportu przygotowanego przez CoreLogic, wyjątkowo aktywny sezon huraganów w 2017 roku nie obniży wartości domów. Firma twierdzi, że w rzeczywistości ceny nieruchomości zazwyczaj wzrastają, przynajmniej krótkoterminowo, w obszarach, które zostały dotknięte huraganami. Na przykład po przejściu huraganu Sandy w 2012 roku i huraganu Andrew w 1992 roku ceny domów nieco na chwilę spadły, aby w ciągu kolejnych 6 do 24 miesięcy pójść w górę, a to dlatego, że zniszczenia domów spowodowały niedobór dostępności nieruchomości, co z kolei skutkowało bardzo silną aprecjacją ich cen. Jak wynika z najnowszego wskaźnika dostępności kredytów hipotecznych Centrum Polityki ds. Finansowania Budownictwa, w drugim kwartale bieżącego roku nieco trudniej było uzyskać kredyt hipoteczny. Wskaźnik mierzy udział kredytów hipotecznych na zakup domu, których właściciele mogą nie dotrzymać zobowiązań dotyczących ich spłaty oraz to, w jakim stopniu kredytodawcy są skłonni to tolerować. Im niższa wartość, tym bardziej zaostrzone warunki kredytowe. Najnowszy wskaźnik spadł z 5,4% w pierwszym kwartale do 5,1% w drugim kwartale. Centrum Polityki ds. Finansowania Budownictwa uważa, że nadal istnieje dużo możliwości bezpiecznego rozszerzenia oferty kredytowej. Zdaniem Centrum obecne ryzyko zaległości hipotecznych może zostać podwojone, a i tak nadal mieściłoby się w obrębie standardu sprzed kryzysu. Numersi, którzy są właścicielami dużych domów jednorodzinnych, mogą mieć problemy z ich sprzedażą. CNBC donosi, że obecnie bardzo trudno jest sprzedać tzw. zwane rezydencje, które wiele osób kupiło w latach 80. i 90. Według stacji telewizyjnej rynek realnościowy jest coraz bardziej napędzany przez milenialsów i początkujących nabywców, którzy szukają domów na start i optymalnego rozplanowania powierzchni. Realtor.com donosi, że w tym roku na typowych rynkach amerykańskich duże domy jednorodzinne przyciągają o 45% mniej oglądających niż typowy dom na tym rynku. Posiadłość.com Mój dom, w którym pisz raz Mój dom, który płacze nie raz czy to znasz, Tak ty doznasz Mój dom, w którym piszę w Mój dom, który raz czy to znasz. Mój dom, moje szczęście Oczy jak to jest. Posiadłość.com inspiruje nas życie posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.